Misery cannot be dead. Witam bardzo serdecznie w pierwszym podcaście na łamach mojego bloga poświęconego Stevenowi Kingowi. I chciałbym tutaj się przedstawić, no i rzucić jeszcze kilka informacji. No to zacznijmy od przedstawienia się. Cześć, jestem Julian i jak już mówiłem będę prowadzić ten blog. No i teraz może już przejdę do informacji. Po pierwsze, podcasty, ani posty czy też wpisy na tym blogu nie będą się pojawiać regularnie. Ponieważ ja nie umiem być regularnym i, i nigdy nie potrafiłem i myślę, że też nie będę potrafił. Wpisy będą się pojawiać co jakiś czas, yy, maksymalnie co tydzień, a podcasty o wiele rzadziej. Nawet, nawet co miesiąc. Yy, będzie tutaj y, trochę recenzji, trochę newsów od czasu do czasu... No i trochę też o tematach Kingowych, czyli może coś o Joe Hillu, o komiksach, o grach planszowych. No i druga informacja, jestem początkującym, że tak powiem, fanem Kinga i tak naprawdę swoją przygodę z nim zacząłem z 3-4 miesiące temu i nie mam za sobą tak wiele książek jak pozostali fani Kinga. No, przeczytałem dopiero 8, czy 9. Teraz jestem w trakcie lektury Zielonej Mili. No i jeszcze mam za sobą jeden komiks. Mianowicie Mroczna Wieża, który został napisany na podstawie y, książki Stephena Kinga o tym samym tytule. Znaczy, komiks nazywa się Mroczna Wieża. Narodziny rewolwerowca. Wydanie zbiorowe. Ale o samych dziełach Stephena Kinga będę rozmawiać dopiero w następnych podcastach. Uprzedzam też, że moje opinie mogą się bardzo różnić i mocno kontrastować z opiniami dojrzałych fanów, bo ja, jak już wspominałem przed chwilą, jestem początkujący i dlatego moje podejście do twórczości Kinga jest zupełnie inne. No a poza tym jestem młodszy niż... Niż inni ludzie, których spotykam Znaczy ludzi, których widzę Wypowiadających się na forum Na temat Stephena Kinga Są zazwyczaj starsi ode mnie No i tyle właściwie, co chciałem powiedzieć Może jeszcze tylko dorzucę, że Do prowadzenia bloga Zainspirował mnie, że tak się wyrażę Mando Czyli główny prowadzący Oraz założyciel radia Stephen King do którego zachęcam do słuchania, do wysłuchania tego radia, do słuchania podcastów. No i w sumie to już tyle. Mam nadzieję, że nie przedstawiłem tych informacji aż tak chaotycznie i mam nadzieję także, że jakość Wam odpowiada i że się zbytnio nie zanudziliście. Pamiętajcie o wyrażeniu swojej opinii w komentarzach do tego podcastu. To było na tyle. Do usłyszenia niebawem, mam nadzieję. I cześć!